Chwała Bogu. Dobrze jest znowu być w gronie braci i sióstr. Wiem, co chcę powiedzieć, ale jeszcze nie wiem dokładnie, jak to powiem. Wierzę, że Pan Bóg mnie poprowadzi. Wiem, jakie najważniejsze myśli chcę przekazać. Będę czytał pewne wersety, ale... To, co jest jakby moim celem, to wskazanie na Boga, który jest źródłem miłości. Jakby też yy, powiedzenie. Yy, chcę powiedzieć o w ogóle o miłości. Yy, będę czytał pierwszego listu Jana z drugiego rozdziału od 24 wersetu. Otwórzmy nasze Biblię, śledźmy ten tekst. Dlaczego proszę o otwarcie Biblii? Dlatego, że sam zauważyłem, że kiedyś mając ten dobry zwyczaj, teraz jakoś Delikatnie mi ten zwyczaj się zmienił, że, że nie noszę Biblii ze sobą. Mam ją w telefonie, ale tak myślę, że są pewne dobre stare zwyczaje, które, które mają wartość, ale to inny temat. To więc, co słyszeliście od początku.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 W 5 rozdziale, 8 wersecie, czytamy o tym, że Bóg okazuje nam swoją miłość w, ten, w taki sposób, że Pan Jezus umarł za nas, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. Na co mi wskazują te słowa? Na to, że Miłość Boża to jest taka miłość, która kocha, bo jest wielka, Bo jest, bo jest to miłością niewarunkową. I to, to nie będzie wykład na temat miłości taki, od A do Z, bo to jest nie do zrobienia przeze mnie, ani w krótkim czasie, I, ale my jako ludzie często wiemy, że są różne rodzaje miłości, ale nam jest dużo łatwiej kochać kogoś kto nas kocha, kto jest miły, a dużo trudniej jest nam kochać kogoś kto nie jest dla nas miły albo wręcz jest naszym wrogiem. I jeśli czytamy Boże Słowo, znaczna większość z nas czyta to słowo, rozważa, to wiemy, że jesteśmy wzywani do, do tej miłości nieprzyjaciół. I co zrobić, jeśli tej miłości w nas nie ma? Gdy. Myślałem nad tym, to pewne rzeczy jakby są naszym udziałem, bo są w naszej nowej naturze jako odrodzonych dzieci bożych. Ale tak jak chociażby w tym wersecie z drugiego rozdziału 27 werset, mamy słowa, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie. Czyli rozumiem to w taki sposób, że jeżeli coś jest w naszej naturze, to w naturalny sposób będzie to przynosiło owoce, ale zaraz kolejny werset, Wzywa nas słowami a teraz, dzieci, pozostańcie w nim. Czyli to jest coś, co jakoś wzywa nas do, do postawy, do działania i wiadomo, że jeśli się przeczyta tak na szybkiego, to, to wiele rzeczy może umknąć, ale Zachęcam do, do przeczytania tego drugiego, trzeciego rozdziału, pierwszego Jana i przeanalizowanie. Można zobaczyć, że są tu słowa mówiące właśnie o, o, o tym, co w naturalny sposób jest, powinno być naszym, naszym udziałem, ale gdy też patrzę na inne miejsca Słowa Bożego, to to jakby się potwierdza, że pewne rzeczy są dla nas jakby sprawdzianem. Tak? Badamy nasze serca, sprawdzamy tutaj bardzo takie że tak powiem, czarno-białe, takie bardzo y, dwubiegunowo y, pokazane y, myśli czy kwestie, że albo jesteśmy dziećmi bożymi, albo dziećmi diabelskimi. I myślę, że, y, tak jak mówię, czytając całe Boże Słowo, y, jako dzieci Boże powinniśmy żyć w określony sposób, ale, i to ale jest właśnie tutaj bardzo ważne, ale może się zdarzyć, że my jako dzieci Boże nie żyjemy jak dzieci Boże. Nagle badamy nasze serca, nasze życie przed Bogiem i patrzymy, że coś tu jest nie tak. Jeszcze rok temu Byłem taki gorący dla Boga, taki gorliwy. Miałem w sercu miłość do bliźniego, a dzisiaj tak to jakoś oziębło. Jakoś tak coś nie jest tak, jak powinno być. I teraz pytanie, czy powinno mnie to przyprowadzić do, do stwierdzenia, że ja jestem dzieckiem diabła? Czy y, powinienem się zatrzymać i y, Zobaczyć problem i teraz podjąć walkę. I myślę, że może tak, tak zbyt skrótowo, może nawet nie wiem, czy do końca trafiam, ale powiem tak. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś, że tak powiem, o własnych siłach, Yy, mówię, bardzo skrótowo to mówię, to jest ktoś, kto yy, ma wszystko, co potrzeba. Czyli jeśli widzimy, że nie radzimy sobie z czymś, to najczęściej nie jest drogą to, żeby teraz jeszcze bardziej się zawziąć, jeszcze bardziej zacisnąć zęby i wykrzesać z siebie siły do tego, żeby żeby zwyciężyć w jakiejś sprawie. Być może czasami tak, ale myślę, że jeśli widzimy, że sobie nie radzimy, to powinniśmy przyjść do Boga i jakby na Nim się oprzeć, Jego prosić o siły, o uzdolnienie. Czytamy na przykład, że jeśli brakuje nam mądrości, mutmy się i Bóg nam da. I tak myślę, że z innymi rzeczami też tak jest, co nie znaczy, że będzie nam lekko, łatwo i przyjemnie, że jeżeli tylko zobaczymy, o coś mi nie idzie, pomodlę się i to szybciutko przyjdzie, sytuacja się odmieni. Czasami tak się dzieje, to tylko się cieszyć, ale czasami musimy ten bój toczyć z Bożą pomocą, ale jednak jednak jest to bój, który nas kosztuje, który nas kształtuje, który jest nam potrzebny. Gdyby tak nie było, to Pan Bóg inaczej by to zrobił, właśnie tak jak powiedziałem. Czyli jeśli coś nas ciśnie, coś nas gnębi, coś widzimy, że sobie nie radzimy, modlimy się, natychmiast to przychodzi i sielanka i dalej lekko, łatwo i przyjemnie. Widzimy, że tak nie jest i gdy czytamy Boże Słowo, to, to też widzimy, że tak nie jest. Jeszcze na koniec. Myślę, że możemy w naszym życiu kierować się różnymi rzeczami. Różne rzeczy mogą nas motywować, pchać do działania i. Posłuszeństwo Słowu Bożemu, Bożym przykazaniom. To jest coś co, jak czytamy, jest dowodem naszej miłości do Boga. Ale i tutaj to nie jest do, do że tak powiem, wskazania i powiedzenia w taki prosty sposób, jak to u Ciebie, u Ciebie, u Ciebie, u mnie wygląda. To każdy z nas musi przed Bogiem rozważyć, rozważać, czy to, co jest motorem mojego działania, mojej chęci posłuszeństwa Bogu, że właśnie jest to miłość. Że widzimy w sobie tą siłę do działania, dlatego że jest w nas miłość do, do Boga, do Jego słowa jest umiłowanie czynienia dobra, że nie jest to taki, takie, takie brzemię ciężkie i, i jesteśmy tym umęczeni, oj znowu muszę kochać tego brata, tą siostrę, oj służyć Bogu. Jeśli tak jest, to znowu trzeba się zatrzymać i zastanowić, co, co z tym zrobić. Myślę, że to jest moment, kiedy potrzebujemy, żeby Pan Bóg na nowo wprowadził nas w te klimaty to nie jest dobre słowo, ale w te rejony miłości, która po prostu będzie nas napędzać. Także jeśli mamy w sercu miłość do Boga, do braci, sióstr, dziękujmy za to Bogu, cieszmy się, niech to będzie widoczne nie tylko w naszych słowach, ale też w naszych czynach. A jeśli widzimy, że nie ma w nas tego to wiemy już, gdzie. gdzie wołać, gdzie szukać, kogo prosić. Amen. Amen. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Dzięki Tobie, Ojcze Nasz, że dajesz nam przeżywać kolejny dzień. Wszystko, co mamy, jest Twoim darem. Ty jesteś dawcą, Ty jesteś tym, który kocha, tym, który daje wzór miłości, który miłuje grzesznika. Nie miłuje grzechu, ale miłuje nas, którzy jesteśmy grzeszni, miłuje tych, którzy jeszcze nie nawrócili się, nie oddali swojego życia Tobie, Ojcze. Ale Ty miłujesz, Ty pociągasz, Ty przychodzisz z dobrą nowiną o zbawieniu. Dziękujemy, że możemy być w miejscu, w którym jest głoszone Twoje słowo. Możemy być w miejscu, gdzie są bracia i siostry, którzy mają w sercu Ducha Świętego, który prowadzi ich. Pomóż nam Ojcze. Tak wiele rzeczy jeszcze jest przed nami do zrozumienia, do przerobienia, do zmiany. W Tobie pokładamy nadzieję. Dzięki, że jesteś pośród nas i prosimy, działaj dzisiaj w cudowny sposób w życiu każdego z nas. Bez względu na to, w jakim miejscu jesteśmy, tym duchowym. Prosimy, dotykaj nas. Amen. Dziękujemy, kochany Ojcze, za Twoją miłość, którą nas obdarzyłeś, kiedy jeszcze byliśmy grzeszni. Wrodzy Tobie, pogrążeni w duchowej śmierci, w oddzieleniu od Twojego życia. Dziękujemy za łaskę Twoją, miłosierdzie Twoja w nami, że przebaczyłeś nam nasze grzechy, odkupiłeś nas z tego stanu zguby, ciemności, grzechu, zniewolenia I dziękujemy Tobie za nowe życie, które nam darowałeś, za miłość, której dzisiaj możemy doświadczać w coraz większej mierze. I pragniemy, aby ta miłość obfitowała w nas. Pragniemy, by ona wzrastała w Was. Aby nikt z nas nie cofał się do tego stanu samolubstwa, egoizmu, życia dla siebie, ale by nasze serca coraz bardziej miłowały Ciebie, miłowały drugiego człowieka, miłowały tych, którzy są nadal w tym tragicznym, zgubnym położeniu śmierci i zagłady, Panie, wlewaj w nasze serca na nowo, na nowo, na nowo Twoją miłość. Niechaj Twój Święty Duch udziela nam mi tej miłości z góry, abyśmy kochali, tak jak zostaliśmy przez Ciebie umiłowani. Daj nam dzisiaj przeżywać Twoją miłość, radować się w Twojej miłości doświadczać napełnienia tą miłością, aby nią żyć, aby w niej postępować, aby czynić tą miłość w naszym życiu. Odejemy Tobie cześć, chwałę, uwielbienie, dziękczynienie. Wielki nasz Boże, Sparcie. Amen. Amen. Dziękuję Ci za nowe serce, za nowe słody. Dziękuję Ci, uciekło Pana. Niech to wszystko nowe przy uwierbie, Panie Najdroższe. Usuwaj wszelkie smutek, wszelkie problemy. Usuwaj, zabieraj. A daj, żeby było uwielbienie dla Ciebie. Abyś tylko uwielbiony. Ja Cię dziękuję, że Ty jesteś międzynarodnie, że Ty jesteś naszą głową. A Możemy wójcie. Uwierbij się, Panie. Bo kocham, jesteś wszelkie chwały czty. Dajesz się to, to moje lecie że znamu Panie, co pożyczek Twojego Boga znamieństwa. Ukochanej Panie, uwielbię się i dzisiaj o to Cię proszę Ojcze, o Twojej zwały, w imieniu Jezusa. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci, że ustami mogę wyznać Panie, że jesteś Panem i Sławicielem. Panie, dziękuję Ci, że moje serce też podąża za tą myślą, Panie, ożywia się i fraguje się tą prawdą, że jesteś jedynym Zbawicielem i jedynie przez Ciebie jest droga, Panie, do Ojca. Dziękuję Ci, Panie, za to i chcę Cię uwielbić i wywyższyć pośród tego zgromadzenia, Panie, Jezu, i prosić też, abyś, Panie, dotykał się serc, Panie, naszych, oczyszczał je, Panie, to drogę, Panie, na Twego słowa, aby, Panie, Twoje imię było prawdziwie wywyższone, Panie. I na ustach, Panie, i w sercach, Panie, i w czynach, Panie. Aby się Tobie podoba, się. Panie Jezu. Amen. Amen. jest zbawienie. Jeśli szukalibyśmy go gdziekolwiek indziej, wcześniej czy później, okazalibyśmy się głupcami, okazałoby się, że zmarnowaliśmy czas, zmarnowaliśmy życie, zmarnowaliśmy wysiłki. Natomiast kto Tobie ufa, nie zawiedzie się. Ty jesteś skałą naszego zbawienia, Bogiem, którego Słowo nie zawodzi tych, którzy pokładają w nim ufność. I Panie chcemy to na nowo i na nowo wyznawać i tego się trzymać w naszym życiu, że Ty jesteś naszym Zbawicielem, Ty jesteś naszym jedynym ratunkiem, z naszego grzechu, z naszej nieprawości, z ludzkiego zła, z tego wszystkiego w czym Człowiek jest bezradny i bezsilny. Wielbimy Ciebie za Pana Jezusa Chrystusa, za krzyż Golgoty, na którym nasz Zbawiciel oddał życie, aby oczyścić nas z wszelkiego grzechu, Obmyć nas z wszelkiej nieprawości i darować nam sprawiedliwość przez wiarę w Ciebie. Wlewaj tą wiarę w serca niewierzące, w ślepe dusze. Prosimy, pociągaj do niej rany w swej łasce. Póki ten dzień zbawienia trwa, póki ten czas łaski jeszcze jest, w którym człowiek może wezwać imienia Jezusa ukorzyć się, niżyć się i szukać Twojego zbawienia. Daj się bardzo znaleźć. Przemawiaj do zgubionych serc. Amen. Amen. Boże, Ci też dziękuję za to, że nam no, się czasami wydaje, że robimy dwa, trzy kroki dalej i dalej proszę albo o tym pięcirobinie kroków do tyłu, to przypominasz nam o tym, żebyśmy Ciebie przychodzili z każdą rzeczą, z każdą sprawą, żebyśmy dalszli do przodu, żebyśmy gdzieś nie rezygnowali, się nie abyśmy w też wzrastali, bo nam wzrost, boże, Ty grawasz nasze serca też Twoje pragnienia, żeby Tobie też oddawać chwałę, żeby do Ciebie też przychodzić. Jak jest napisane, że nie jesteś jak człowiek. I człowiek może szybko zrezygnować jeden z drugiego, jak to się będzie pasowało. Po tych razach tyle razy różnych y, potknięć, jakichś pomyłek. Często człowiek rezygnuje z drugiego i machnie ręką i pójdzie. I do tego nie robić, to jesteś wierny. I pomimo naszych umiejętności, nas dalej ciągle ciągu zasobów, w naszych zasobach szczere przed Tobą i chcą go Tobą pić, pomimo, że jakieś błędy popełniamy, czy to przychodzimy przez Twój Boży Tron w pokorze i wlewasz nas w serce. Przypominasz nam, że w Tobie jest ta łaska, w Tobie jest zbawienie, że to tylko Ty nas możesz dociągnąć do końca tej drogi. Hmm. Musimy być sami, tam, że Ty jesteś Ojcze. Tutaj jest tylko Chwilowe, chwilowe miejsce, gdzie jesteśmy, bez względu co się będzie działo, jak będzie to wyglądało, abyśmy nigdy z się nie spuszczali. Jak dzisiaj było czytane, że z albo prawa, albo lewo, albo jesteśmy przy Tobie, albo nie jesteśmy. już Tobie byli, Boże, jak źle w, w naszym sercu też pragnienie, żeby być przy Tobie, żeby dla nas też chwały i tylko mówić o rzeczy, które codzienne są, które co potrzebujemy też żeby Tobie oddawać chwałę swojej swoich Amen. Amen. Amen. Osobę, panie. Twoje dzieło, panie. Te sprawy, które są w górze, panie, w niebie. Panie, pomóż się w to podrywać, panie, i czerpać tą, panie, siłę, zdolność, panie, aby miłować, panie, innych właśnie z góry, ciebie, panie. Poznaję, że nie znalazłem tego nigdy w sobie, panie, ale patrząc na twój krzyż i na to, co ty uczyniłeś, panie, i nadal czynisz. Panie, chcę tego. Proszę Cię o to dopomagać i w tym daj pamiętać też, Panie, że właśnie te rzeczy są u Ciebie, Panie. Dla tych, którzy Ciebie szukają, Panie. Dla tych, którzy wierzą w Tobie, Panie. Bo błogosła, Panie, jest na tej drodze. Amen. Amen. Panie nie jest nasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka i wyznaczasz mi drogę spod Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je cały. Ogarniasz mnie z tyłu i w przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Być cudowna jest dla mnie ta wiedza z wygniotą, twoją. Dokąd pójdę przed duchem twoim i dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w kraju umarłym, I tam jesteś. Gdybym wziął z żadnej i chciał spojrzeć na kraju morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, dosięgłaby nieprawida swoja, a w tym, że nie nie mnie ukryje i noc stanie się światło po to nie ciemność nic nie ukryje przed tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło, bo Ty stworzyłeś na moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki moje. Wysłałem się za to, że cudownie mnie stworzyłaś, cudowne są dzieła swoje i duszą moją nas dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta sobą. Ufany, ufany przez sobą, choć powstała w utrzyniu. Uchwały, ustawy z głębiny ziemi, oczy swoje wiedziały czyny moje. Księdze, te zapisane były wszystkie dni przyszłe, czy jeszcze żadnego z nich nie żyło? Jak niezgłębione są w Lamy myśli Twe Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdyby nie chciał zliczyć, by byłoby ich więcej niż piasku, gdybym skończył jeszcze próbę z Tobą. O gdybyś zechciał, O Boże, dać bezbożnika, nie podstąpią ode mnie mężowie świetliwi, mówią o sobie zdradliwie, nadużywają imienia Twego. Czy Ty z czyni, nie Pani? nie mam nienawiści i nie wrzucam się z tymi, którzy powstają przeciwko Tobie, nienawidzę i całą duszą, staram się obrodami moimi, badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczą drogą za głowie, a prowadź mnie drogą, Wiatwe jest moim pasterzem. Niczego mi nie zabraknie. Sprawił, że kłada się na zielonych pastwiskach, prowadzi mi nad spokojne wody, posila moją duszę. Prowadzi mi ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię, choćby nawet chodził z doliną cienia śmierci. Zła się nie uręknę, bo ty jesteś ze mną, twoja laska i kij pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Mój kielich przelewa się. Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą świat za mną po wszystkie dni mego życia. I będę mieszkał w domu jakby przez długie czasy. Boże, przeprowadzę. Sam serce dziękuję Ci. Panie, że Ty jesteś moim bogiem. Że Ty jesteś moim pasterzem. Że mnie posilasz że prowadzisz, że usprawiedliwiłeś Panie, przeniosłeś mnie z dominy cienia śmierci do Królestwa Twego umiwanego Syna. Dziękuję Ci za to Boże Ojcze Wszechmogący. Wychwalam Cię w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dziś stoję Panie przed Twoim obliczem z braćmi i siostrami, do których nie przyprowadziłeś, wśród których nie kształtujesz, uświęcasz. Dziękuję Ci Pani za każdego z nich. Proszę Panie, oczyść nasze serca, nasze myśli, nasze usta, abyśmy byli miłą wolą dla Ciebie Boże i dla, dla wszystkich, którzy nas widzą. Abyśmy byli świadkami Twoimi tutaj wśród niewierzących. oczyść nas, Panie, napełnij swoim Duchem Świętym, abyśmy nie zapali się Ciebie w obliczu choroby, w obliczu bezbożności, w obliczu braku miłości, braku zrozumienia, abyśmy zawsze bychali, pełni tego Ducha i świadczyli zawsze o Tobie, bo Ty jesteś naszym drodze. Abyśmy prawdziwie byli Dzieci I Wołam Panie dziś, z braćmi i siostrami, za tymi, którzy jeszcze Ciebie nie poznali. W naszych domach, na ulicach, w naszej pracy, Pana. Proszę o Twoje zmiłowanie, abyś, Boże, dotykał ich serc, gdziekolwiek usłyszą dziś Twoje słowo, aby nie zatwarcali swoich serc, aby otworzyli je na Ciebie, Boże, by poznali, że tylko Ty jesteś prawdziwym Bogiem. Tylko w Twoim Synu Jezusie Chrystusie jest nasze uwolnienie, zbawienie i uzdrowienie. Proszę Panie za naszymi bliskimi i za naszy, za nami również, abyś nas napełniał, Panie, sprawiedliwie oczyścił. Abyśmy Tobie oddali, wszelką chwałę, bo tylko Ty jesteś Panie godny wszelkiej chwały. Abyśmy nie zakąpali chwały dla siebie Panie, tylko Tobie we wszystkim i wszędzie oddawali chwałę. Dziękuję Ci, Panie, kocham Cię Boże z całego serca. Dziękuję, że przyprowadziłeś się tutaj do Twojego kościoła. Dziękuję Ci, Panie, wychwalam Cię, uwielbiam Cię. Tobie oddaję cześć i chwałę w imię Twojego syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Dziękujemy Ci bardzo za to, że z tego ducha, za to, że świat, często księgi złota, to, że dzięki tobie, które które woli, to, że będziemy wśród to, że spożywać nas tego młodego człowieka wewnętrznego, który pragnie, którego słowa pragnie naśladować, tego syna, od razu się odna. Słowości cielesnych, słowości tego cielesnego człowieka, byliśmy. Jak powiedziałeś, długo pożądany, żeby to ciało, by to ciało, by to ciało, by to ciało, by to ciało, by to ciało, by to się tymi albo nie będzie posłuchany do niego w żeby tym bardziej, albo w tym momencie słuchał, bo miał na wyjściu. Prosimy Cię, Panią, powiemy, że bez Ciebie nie możemy tego przenieść. Żeby dzisiaj, każdego dnia, spełnialiśmy, w cudzysłuchu pozycji, skręcaliśmy się po, i napełnialiśmy żebym dali się do świętym. bo tylko dzięki temu możemy to zrobić. Tak, Panu prosili. mam nadzieję, że macie przed sobą Pismo Święte, czy w telefonie, czy w papierze, ale warto mieć, żeby patrzeć na tekst, który czytamy i śledzić myśli, które rozważamy, ponieważ coś słyszymy, coś pamiętamy, ale jak mamy tekst przed sobą, to dużo więcej jesteśmy w stanie przyjąć i później też kiedy wracamy do tego tekstu, to te myśli, które wierzę, są od Boga pomagają nam lepiej rozumieć to, co czytamy. I przede wszystkim dałby Bóg żyć w świetle tego, co Bóg do nas mówi. Będziemy czytali z czwartego rozdziału listu do Filipian, poczynając od dziesiątego do dziewiętnastego wiersza. Apostoł Paweł pisze do Filipian, kończąc już ten list, takie słowa.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 Bo nauczyłem się być zadowolony z tego, co mam, albo poprzestawać z radością na tym, co mam, albo być samowystarczalnym. Umiem się ograniczyć, albo umiem być uniżony dosłownie w takim niskim położeniu. Umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystko jestem wtajemniczony. Albo jestem gotowy na każdą sytuację. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony i głodować i obfitować, i być w niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, który mnie napełnia mocą. To jest w Chrystusie. Jednak dobrze uczyniliście, stając się współuczestnikami mojego ucisku, mojego utrapienia, mojej udręki.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 Zaznaczył na początku tego listu, mianowicie radosne, ochotne zaangażowanie Filipian w misyjną, apostolską służbę Pawła. I Paweł w tym liście chce wyrazić swoje dziękczynienie dla nich. Składa podziękowania zborowi. Filipii, za ich hojny dar przekazany mu przez Epafrodyta. Bardzo możliwe, że pasterza zboru w Filipii. Brata, który jest razem z nim najprawdopodobniej w rzymskim więzieniu, do którego przybył z tym darem. Nie wiemy w jakiej formie był to dar, czy był to pieniężny dar? Najprawdopodobniej, bo to podróż była ponad tysiąc kilometrów z Filipi do Rzymu, więc najprawdopodobniej nie był to jakiś dar w plecaku przywieziony, jakieś jedzenie czy coś w tym stylu, tylko raczej ci bracia w Filipii siostry zebrali ofiarę, którą Epafrodyt mu dostarczył. I w tym fragmencie Paweł Dziękuję w szczególny sposób. Następnie przywołuje ich wcześniejsze hojne wspieranie jego apostolskiej misji głoszenia Ewangelii i na końcu zapewnia ich, że ich ofiarne dawanie gromadzi im wieczną nagrodę i też zaowocuje w obecnym, doczesnym zaspokojeniu wszelkich ich Potrzeb. W naszym fragmencie znajduje się sześć bardzo istotnych elementów związanych z prawdziwym chrześcijańskim dawaniem i przyjmowaniem. Mianowicie wdzięczność, zadowolenie, współuczestnictwo, owocność uwielbienie i zaopatrzenie. Dzisiaj, ze względu na czas, przyjrzymy się tylko dwóm pierwszym z tych elementów, mianowicie wdzięczności i zadowoleniu z tego, co mamy. Pozostałe, jak Bóg pozwoli, dokończymy za tydzień. Zacznijmy więc od wdzięczności. Paweł, tak jak rozpoczął, tak też kończy ten list wyrazem wdzięczności, dziękczynienia. Dziękuję Bogu za hojność innych wierzących. Po raz kolejny Paweł mówi, że się raduje. I tym razem w naszym fragmencie mówi, że wielce się raduje, bardzo się raduje. Z czego tak się raduje? Jest uradowany ponownym wsparciem udzielonym mu przez Filipian. Wygląda na to, że Filipianie przez jakiś czas nie przekazywali mu żadnego wsparcia. I to mogło być spowodowane ich ubóstwem, że nie mieli z czego dać, ale najprawdopodobniej było to związane z niemożnością nawiązania kontaktu z Pawłem, który ciągle podróżował, a w tamtych czasach, jak wiecie, nie było Whatsappa, nie było telefonu, i kontakt był bardzo trudny. Nie wiedzieli, gdzie on w ogóle jest, czy on jeszcze żyje, gdzie się znajduje. Komunikacja w tamtych czasach była dużo bardziej skomplikowana niż jest dzisiaj. Jak widzimy, Paweł zakłada, że brakowało im możliwości Natomiast nie brakowało im szczerej troski ani zainteresowania sytuacją Pawła. Czyli problem nie był w tym, że oni zapomnieli o nim, że już się o niego nie troszczyli, że mieli swoje sprawy, a Paweł ich nie obchodził. Nie. Paweł wiedział, że oni miłują go i troszczą się o niego. Natomiast mówi, nie mieliście okazji, nie mieliście możliwości wesprzeć mnie. Wiem, że to z tego wynikało. Dzisiaj w wielu przypadkach mamy odwrotną sytuację. Wielu ma liczne możliwości, ale brak im zainteresowania i troski o Boże Królestwo czy też o innych. Czytając nasz fragment, możemy zauważyć, jak Paweł jest wdzięczny za troskę Filipian o niego i za ich hojność, a jednak, zauważcie, wprost nie mówi do nich dziękuję. On nie dziękuje bezpośrednio Filipianom. Natomiast Wyraża swoją wdzięczność i czyni to nie dziękując bezpośrednio Filipianom, ale opisując swoją radość w Panu Jezusie. Wyrażając wdzięczność w ten sposób, Paweł unika trzech typowych, Pułapek związanych z mówieniem o pieniądzach. Wiecie, że dzisiaj niektórzy ludzie ciągle mówią o pieniądzach w Kościele. I często jest to forma, często się robi to, posługując się manipulacją, pochlebstwami, a w niektórych przypadkach kiedy ludzie faktycznie są hojni i dają, reaguje się na to milczeniem. Paweł unika tych trzech rzeczy. Nie posługuje się manipulacją, nie kieruje do nich pochlebst, ani też nie pomija ich hojności super duchowym milczeniem. Jeśli chodzi o manipulację, to Paweł wyraźnie komunikuje swoją wdzięczność w taki sposób, by nie została odebrana jako ukryta prośba o kolejne pieniądze. Czasami dziękczynienie w Kościele albo w kręgach charytatywnych przybiera formę prośby o więcej. O, tak dziękuję Ci za Twój dar. Nie wiem, co byśmy bez niego zrobili. Ledwie wiążemy koniec z końcem. Mam nadzieję, że Bóg o nas nie zapomniał. Odpowiednio skrojone dziękczynienie może zawierać prośbę odwołującą się do poczucia winy tym, którym dziękujemy. I to jest niegodne kościoła. Paweł nie chce, aby jego wdzięczność była odebrana jako przebiegłe domaganie się czegoś więcej. Dwukrotnie w tym fragmencie mówi. Że nie raduje się z powodu samego daru i zastrzega się, że jego prośba, jego celem nie jest. że jego celem nie jest prośba o dalszą pomoc, dodatkową pomoc. Zależy raczej mu na tym, aby kościół, który posłał mu to wsparcie. Obfitował, przynosił coraz bogatszy owoc i podobał się Bogu. Na to Paweł kładzie nacisk w tym fragmencie. Zauważcie, że Paweł też unika pochlebstw. Nie wymienia z imienia tych największych darczyńców. Nie popada w przesadę w swoich pochwałach. Nie mówi Filipianom, dedykuję Wam tę celę więzienną, Filipianie. Umieszczam w niej pamiątkową tablicę z Waszymi imionami i wysokością daru, który mi przesłaliście. Niestety przez wieki w kościele tego typu manipulacje miały i nadal w niektórych miejscach mają miejsce że jak ktoś da, no to trzeba to gdzieś napisać, trzeba to gdzieś umieścić jakąś informację. Swego czasu w kościołach było tak, że ławki były zarezerwowane dla tych, którzy najwięcej dają w kościele. I ci, którzy dawali, ich imiona były zapisane na tych ławkach, że to są dla nich ławki, bo oni tutaj najwięcej dają. A więc ci, którzy nie mieli z czego dać, stali z tyłu, nie siedzieli w ławkach, a tylko ci darczyńcy, Siedzieli w tych zasłużonych ławkach. <głos> Oczywiście, im więcej dawali, tym bliżej przodu. <głos> Paweł absolutnie niczego takiego nie robi. Zauważcie, że on nawet bezpośrednio im nie dziękuje. Natomiast składa za nich dziękczynienie Bogu. I robi to w taki sposób, żeby oni o tym wiedzieli. I w ten sposób nie pomija ich daru jakimś milczeniem. Niektórzy ludzie obawiają się, że jeśli w jakikolwiek sposób okażą komuś wdzięczność i podziękowanie, to tamci zaraz popadną w pychę. Jest to hiperduchowość. Paweł wie, że ci, którzy wiernie służą czy finansowo wspierają Boże dzieło, powinni zostać jakoś docenieni, choć to docenienie musi się odbyć we właściwy sposób. Paweł więc unika manipulacji, podkreślając, z czego się raduje, nie z samego daru, ale z tego, że oni jako wierzący, dając, wyrażają chrześcijańską miłość, wyrażają owoc życia Chrystusa w nich, unika pochlebstw, radując się w Panu z powodu Filipian. I nie mówi o nich w kółko, o Filipianach, ale dziękuję Panu, chwali Pana za ich wierność. Kiedyś byłem na takim nabożeństwie inauguracyjnym w pewnym zborze, właściwie nie inauguracyjnym, ale to było dziesięciolecie tego zboru. I przez półtorej godziny ci różni mówcy, pastorzy z okolicznych zborów, wychwalali pastora tego zboru. I tak po prostu byłem tak zniesmaczony, byłem tak zmęczony tym nabożeństwem, Myśląc, gdybyśmy te półtorej godziny poświęcili na dziękczynienie Bogu za to, co tam Bóg zrobił w tym zborze, to byłoby to spożytkiem dla tego zboru i dla tego pastora, ale chwalenie Go przez półtorej godziny przez tych różnych braci z okolicznych zborów ani Jemu nic dobrego nie przyniosło, ani Bogu nie przyniosło chwały, więc tego musimy się wystrzegać, by nadmiernie chwalić ludzi, którzy służą Bogu wiernie. Raczej dziękujmy za nich Bogu, módlmy się za nich. Niech oni to słyszą, że dziękujemy Bogu, ale nie przychodźmy i nie kaćmy tym, którzy wiernie Bogu służą, bo to nie przynosi pożytku, to nie przynosi zbudowania, to jest raczej pułapka i Biblia przestrzega nas przed pochlebstwami. Natomiast to nie znaczy, że mamy milczeć i pokrywać milczeniem wszelkie dobro, które bracia, siostry robią. Nie. Tak jak tutaj, Paweł widzimy nie milczy, ale opowiada. I też w innych zborach wiemy, że opowiada. W liście do Koryntian widzimy, jak ich chwali i stawia ich za wzór. Więc dobrze jest mówić o braciach, siostrach, dobrze wobec innych. Składać o nich dobre świadectwo, opowiadać, jaką są zachętą, jakim są zbudowaniem jaką są pomocą, jak wiernie służą Chrystusowi. Paweł rozpoczął ten list mówiąc Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, ilekroć was wspominam. I tak też kończy ten list, więc podążajmy za jego przykładem. Jeśli ktoś nas czymś wspomógł, ubogacił, Podziękujmy Mu za to, ale właśnie we właściwy, przemyślany sposób. Najlepiej podziękujmy Bogu za tę osobę w jej obecności, czy też pisząc do niej, że dziękujemy Bogu za nią, wysyłając smsa, jakąś wiadomość, albo osobiście, kiedy jesteśmy razem, pomódlmy się i podziękujmy Bogu za brata, siostrę. Dziękujmy Bogu za tych, którzy okazują nam troskę i udzielają nam wsparcia. Dziękujmy Bogu za tych, którzy błogosławią nas na różne sposoby. Po drugie, tym temu poświęcimy dzisiaj najwięcej czasu, jest to, jak Paweł wyraża w tym fragmencie swoje zadowolenie. Unikając manipulacji i wyjaśniając Filipianom swoją motywację, w trzech kolejnych wierszach Paweł wyjaśnia im źródło, dosłownie sekret swojego wielkiego zadowolenia, zaspokojenia. Chciałbym, żebyśmy dobrze się temu przyjrzeli, i każdy z nas zadali sobie pytanie, czy jestem zadowolonym człowiekiem? Czy naprawdę jestem w moim życiu zadowolonym człowiekiem? Czy też jestem ciągle niezadowolony? Ciągle mi czegoś brakuje, ciągle mi czegoś nie dostaje. O, patrzę na innych, ci to są zadowoleni, a ja Taki jestem biedny. Zastanówmy się, czy jesteśmy ludźmi zadowolonymi i dlaczego jesteśmy zadowoleni, albo dlaczego nie jesteśmy zadowoleni. Co uczyniłoby nas zadowolonymi? Czego nam tak brakuje, co gdybyśmy mieli, to bylibyśmy zadowoleni, myślimy? I popatrzmy, jak Paweł mówi o swoim zadowoleniu. Co było jego zadowoleniem? Widzimy, że wyrażając swoją wdzięczność za wsparcie, które otrzymał od Filipian, nie sprawia wrażenia biednego żebraka i się bardzo stara, żeby oni w niewłaściwy sposób nie zinterpretowali teraz Jego radości, żeby nie pomyśleli, że ten dar, który dostał, jest teraz źródłem Jego radości. Zauważcie, że Paweł w tym fragmencie mówi, że to nie ten dar, ale że to Jezus jest źródłem Jego radości, i jego siły, Jego zdolności. A więc jeśli dobrze zrozumiemy, co Paweł mówi w tych słowach, zobaczymy w tych wierszach klejnot chrześcijańskiego zadowolenia. I teraz bardzo ważna uwaga. Kiedy mówię chrześcijańskie zadowolenie, to nie odrywam nas chrześcijan od zwykłych ludzi, którzy nie cieszą się z tego, co nas w życiu spotyka. Oczywiście żyjąc tutaj, teraz na ziemi, w ciele, spotykają nas różne rzeczy i niektóre nas cieszą, niektóre nas zasmucają. Niektóre dodają nam skrzydeł i sił, inne są jakimś ciężarem. Natomiast chrześcijanin, prawdziwy chrześcijanin, ma coś więcej niż tylko oparcie w tych doczesnych okolicznościach i rzeczach, które ma lub których nie ma. Jeśli tak nie jest, to obawiam się, że nie jest chrześcijaninem. I zobaczymy w tym fragmencie bardzo wyraźnie, Jaka jest różnica między zadowoleniem człowieka, który jest w Chrystusie, a zadowoleniem człowieka bez Chrystusa? Jeśli jesteśmy zadowoleni z tego, z czego jest zadowolony nieodrodzony tylko człowiek, to czym się różnimy od ludzi tego świata? Stoicy za czasów Pawła określali zadowolenie jako całkowitą niezależność i samowystarczalność. Jeśli jeszcze pamiętacie, choć trochę tego, co nas uczono w szkole na temat stoików, a może czytaliście coś więcej, to stoik to był człowiek, który się którego ideałem było przejmowanie się niczym. Cokolwiek się wydarzy, jestem zadowolony. Nic mi nie potrzeba, wszystko mam, co, co chcę. Jak to mam, to, to dobrze, jak tego nie mam, to też dobrze. Nieważne, co się dzieje. Ważne jest, żeby zawsze we wszystkim być zadowolony. Taka była najwyższa idea stoicka. Oczywiście niewielu z nich kiedykolwiek zbliżało się do tego ideału, ale rozprawiali o tym i używali właśnie takiego terminu zadowolenia, którego, którym też Paweł się tutaj posługuje. On bierze ten termin, który powszechnie był używany właśnie w tych ówczesnych greckich filozofiach, również wśród stoików i mówi, że on jest zadowolony. Nawet w niektórych przekładach u nas oddane jest to jako samowystarczalny. Ale on nie myśli o samowystarczalności w nim samym. Paweł mówi o wystarczalności Chrystusa. Mówi o tym, że on jest źródłem zadowolenia chrześcijanina bez względu na to, co chrześcijanin ma lub czego nie ma, bez względu na to, jakich, w jakich okolicznościach się znajduje. Chrześcijańskie zadowolenie polega na głębokim przekonaniu serca, że Chrystus jest wszystkim, czego potrzebujemy i wystarczy we wszystkim, przez co przechodzimy. Czy my mamy takie fundamenty w naszym życiu, kochani? Zobaczcie, zadowolenie było wielką rzadkością w czasach Pawła i jest wielką rzadkością w naszych czasach. Większość ludzi jest niezadowolonych. Z własnego życia, z sytuacji w kraju, na świecie. Właściwie nie mówią, że nie ma wiele rzeczy, z których można być zadowolonych. Zobaczcie, Paweł przedstawia trzy wielkie prawdy dotyczące chrześcijańskiego zadowolenia. Po pierwsze, ono nie jest uwarunkowane okolicznościami, w jakich się znajdujemy. Pamiętacie, w jakich okolicznościach Paweł pisze ten list? Hmm? Nie pisze go z hotelu przy plaży, ale pisze go z więzienia. Zaczyna ten list od opisu swoich więzów. Więc Paweł nie znajduje się w sprzyjających okolicznościach jest w więzieniu, w którym jest zdany na łaskę pomocy z zewnątrz. Ponieważ w tamtych czasach w więzieniach nie było kuchni, w której gotowano więźniom jedzenie, ale jak ktoś ci przyniósł jedzenie, to miałeś co jeść. Jak ktoś ci nie przyniósł jedzenia, to nie miałeś co jeść. Ha. Paweł Podkreśla, że jego zadowolenie nie wzrastało ani nie malało w zależności od jego zmieniających się okoliczności czy materialnej sytuacji. Posiadanie większej ilości doczesnych dóbr, czy poprawa okoliczności nie przyniesie chrześcijaninowi trwałego głębokiego zadowolenia, ale tak jak w świecie, przyniesie tylko chwilową radość i chwilową satysfakcję. Wielu ludzi myśli, że potrzebuje zmiany okoliczności, aby doznawać w swoim życiu większej radości. Być może rozpoznasz siebie w następującym wierszu. Byłem dzieckiem, a marzyłem o dorosłości, o wolności i poważaniu. Gdy miałem 20 lat, chciałem być dojrzały i ustatkowany. Będąc w średnim wieku, chciałem mieć znowu 20 lat, być młodym i cieszyć się wolnością ducha. Przeszedłem na emeryturę i zatęskniłem za wiekiem średnim. Za trzeźwością umysłu i brakiem ograniczeń moje życie się skończyło, a nigdy nie dostałem tego, czego pragnąłem. Jak myślisz, czego potrzebujesz, abyś był zadowolony czy zadowolona? Czy potrzebujesz więcej pieniędzy? Potrzebuj, potrzebujesz lepszego zdrowia, bycia docenionym, szanowanym? Czy może potrzebujesz większego domu, nowszego samochodu, lepszej pracy? A może myślisz, że proste życie w chacie z gliny w Afryce uczyniło bycie Cię szczęśliwym i zadowolonym? Ludzie mają różne fantazje na temat tego, co zadowoliłoby ich w życiu. Oczywiście wymieniam tylko te przyzwoite i nadające się do powiedzenia z tego miejsca. Tak jak powiedziałem, te wszystkie rzeczy mają wpływ na nasze samopoczucie. Nie jesteśmy ludźmi, którzy, na których nic nie robi żadnego wrażenia. Nie o tym jest mowa. Ale pytanie jest czy w tych rzeczach upatrujemy źródła naszego zadowolenia. Jeśli tak, to zadajmy sobie pytanie, czym różnimy się od ludzi tego świata? Którzy troszczą się, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się będziemy przyodziewać i tak dalej. Normalne rzeczy, których potrzebujemy wszyscy, tak? Pan Jezus mówi nie bądźcie jak poganie. Nie, nie bądźcie podobni do tych ludzi, którzy myślą, że od ilości dóbr, od posiadania tych dóbr zależy czyjeś życie. Hmm. Paweł uczy nas twardej, otrzeźwiającej prawdy, że wielki klejnot chrześcijańskiego zadowolenia nie ma nic wspólnego z naszymi okolicznościami. Zadowolenie można znaleźć tylko w Chrystusie. Tylko Jego potrzebujemy. Jeśli prawdziwie polegamy na Panu Jezusie i nasze życie jest ukryte w Nim, możemy znaleźć zadowolenie w każdych okolicznościach. Wielu chrześcijan, idąc na areny, gdzie byli rozszarpani przez dzikie zwierzęta, śpiewali hymny uwielbienia i chwały dla Chrystusa, w którym mieli całkowity pokój. Bracia przywiązani do drzewca, który za chwilę miał ich pochłonąć w ogniu, Inkwizycji, śpiewali hymny chwały i radowali się w Chrystusie, wiedząc, że nie mają nic do stracenia na tym świecie, że już dawno wszystko stracili dla Chrystusa. Zauważcie w tym fragmencie, że Paweł dwukrotnie powtarza, że zadowolenia się nauczył. Mówi, nauczyłem się. Nauczyłem się. Gdzie on się tego nauczył? Po pierwsze, zadowolenie nie zostało wstrzyknięte do jego serca przy nawróceniu. To nie jest tak, że masz jakieś super duchowe przeżycie i dostajesz zadowolenie na całe życie. Wielu z chrześcijan, którzy przeżyli prawdziwe spotkanie z Chrystusem i nowonarodzenie, z czasem stali się zrzędliwi, marudni i niezadowoleni. Czyż nie otrzymali najcenniejszego daru, jaki można otrzymać na tym świecie? Zauważcie, że nawet ten największy dar, jakim jest nasze zbawienie, przebaczenie grzechów, usynowienie, napełnienie Duchem Bożym, z czasem wielu ludziom powszednieje. Te pieśni, te modlitwy to słychać. Nie ma w nich już tej, tej pasji, tego uwielbienia, tego dziękczynienia. Już nie ma tych łez, już nie ma tego poruszenia serca, które kiedyś towarzyszyło. A więc doświadczenie, jakiekolwiek doświadczenie, jakiekolwiek wielkie i cudowne doświadczenie w naszym życiu nie gwarantuje, Nauczenia się zadowolenia. Paweł tutaj mówi o, swoim, o swoich lekcjach, o swojej szkole, w której się nauczył być zadowolony. I gdzie się tego nauczył? Nauczył się w doświadczaniu obfitości i niedostatku. Nauczył się w codziennym życiu. Kiedy miał dużo, uczył się być zadowolony w Chrystusie, nie w tych rzeczach, których miał dużo. A kiedy ich nie miał, cały czas uczył się radować w Chrystusie, a nie martwić się z powodu niedostatku. Wiemy, że czasami był goszczony i podejmowany jak honorowy gość. Pamiętacie, jak powstał zbór Filipi w Dziejach Apostolskich w XVI rozdziale? Można o tym przeczytać. Na początku poszli nad rzekę i głosili tam kobietą, I była tam pewna niewiasta, Lidia, bizneswoman. Kobieta, która prowadziła interes barwienia tkanin. I ona się nawróciła. I czytamy, że uprosiła Pawła i jego towarzyszy, żeby... Zamieszkali w jej domu i tam, przypuszczam, dała im to co najlepsze. Ona w swej wdzięczności za zbawienie gościła ich jak honorowy gości. Ale jakiś czas potem, Paweł chodząc po ulicach Filipii, będąc udręczony pewną dziewczyną, która za nimi tam chodziła i krzyczała, Wypędził z niej demona i jej właściciele spowodowali, że Paweł znalazł się w więzieniu, zakuty w dyby. Wcześniej jeszcze został wychłostany razem z Sylasem, który był jego współtowarzyszem i zamknięci w najciemniejszym lochu, w najgłębszym lochu w dybach, w takich bolesnych dybach, gdzie nogi były szeroko rozstawione. I co tam robił? Tam był głodny, tam był zbity tam obolały, ale co? Czytamy, że śpiewał pieśni razem z Sylasem. Śpiewali pieśni i modlili się. Zadowoleni. <grym> Bóg zatrząsnął całą ziemią. Zatrząsnął tym miejscem. I Paweł został uwolniony. Strażnik więzienia się nawrócił. I znowu wziął Pawła do domu. Obmył jego rany, nakarmił go. Znowu Paweł miał syty brzuch. Mógł się cieszyć, weselić, radować. Ale czy to było źródłem jego radości i spełnienia i satysfakcji, że już nie jest w więzieniu i że już teraz jest ma obmyte rany i że teraz smacznie je przy stole więziennego strażnika? Hmm. Być może jadał wyśmienite kolacje ze znajomymi w Efezie, w Koryncie, ale czy był bardziej zadowolony podczas takich chwil, niż gdy był w głodzie i niedostatku? Paweł doświadczał obfitości, mówi o tym, że umiem i wiem, co to jest doświadczać obfitości. Ale też mówi, wiem, co to niedostatek, wiem, co to udręka. I mówi, w jednych i w drugich sytuacjach nauczyłem się być zadowolony, usatysfakcjonowany. No. Pamiętacie, jakiś czas temu rozważaliśmy listy do Koryntian i Paweł tam zawiera całe listy swoich udręk. Mówi, w pierwszym liście, w czwartym rozdziale, pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział, mówi, cierpimy głód, pragnienie, jesteśmy nadzy, policzkowani, tułamy się, trudzimy się pracą własnych rąk, spotwarzają nas, prześladują nas. W szóstym rozdziale mówi, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w głodzie, w postach. I w jedenastym rozdziale cała lista mówi, trzy razy byłem chłostany, raz kamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt. Byłem w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w mieście, na pustyni, na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi w trudzie, znoju, często w niedosypianiu, w głodzie, w pragnieniu, często w zimie i na gości. Pan wiedział, czym są ciężkie życiowe doświadczenia, jak mało kto z nas. I w nich wszystkich się nauczył być zadowolony. Nie przez to, co miał, bo rzadko kiedy coś miał. Ale w tych wszystkich niedostatkach, w tych wszystkich utrapieniach, w tych wszystkich bólach cierpienia nauczył się być zadowolony. Nie tylko wtedy, kiedy siedział przy stole i się najadł, nie tylko wtedy, kiedy z szacunkiem mówiono, o apostole Pawle, zapraszamy, proszę, przemów do nas. Nie, Paweł w tym wszystkim, w czym, w czym był doświadczany, nauczył się być zadowolony. On naprawdę wiedział, jak to jest, kiedy się nie ma nic. Nauczył się zadowolenia, podążając za Jezusem. I pytanie do mnie i do was, bracia i siostry, czy my jesteśmy w tej samej szkole. Wiecie, Paweł pisze te słowa po 40 latach służby Chrystusowi. Może niektórzy z nas jeszcze nie są tak daleko, ale pytanie, czy jesteśmy dalej niż zaczynaliśmy. Czy odróżniamy się od ludzi tego świata w ich zadowoleniu, z ich sprzyjających lub niesprzyjających okoliczności? Moglibyśmy sobie życzyć, żeby jakiś wyjątkowy kryzys, jakieś cudowne przeżycie Uwolniło nas od naszego przywiązania do tego świata, ale zadowolenia nie nauczymy się podczas jakiegoś wielkiego kryzysu czy super duchowego przeżycia. Niektórzy się łudzą, że tak jest, jeżdżą od konferencji na konferencję, od jednego pastora do drugiego i ciągle proszą o modlitwę, ciągle szukają jakiegoś takiego, wiecie, i o, się zmieni. Ale Biblia nam nie daje takiego wzorca. Jezus wzywa nas do codziennego naśladowania Go, codziennego brania na siebie krzyża, codziennego wstępowania w Jego ślady, tam gdzie jesteśmy, w tych okolicznościach, w jakich Bóg nas postawił. Jednego w lepszych, wydawałoby się, łatwiejszych, wydawałoby się, lżejszych, wydawałoby się, innego w trudniejszych, boleśniejszych. Ale to Bóg decyduje o tym w swojej opatrzności i suwerenności Jego planie dla każdego z nas. Gdzie chce nas mieć i jak chce nas kształtować, i doświadczać. Pytanie jest, czy my uczymy się tych lekcji, które Bóg nam codziennie daje. Czy uczymy się zadowolenia w niedostatku i w obfitości. Widzę, że nawet tego punktu nie zdążę mówić. Myślę, że się tu zatrzymamy, nie będziemy się spieszyli ciągnęli ponad miarę. Wrócimy, jak Bóg pozwoli, za tydzień do tematu i spróbujemy go dokończyć. Zachęcałem Was, bracia i siostry, żebyście przeczytali te wiersze wcześniej, przed naszym tutaj rozważaniem. I ponownie zachęcam, żebyście się nad nimi pochylili w modlitwie. Prosząc Boga, żeby prześwietlał wasze i moje serce Abyśmy naprawdę upewnili się W czym szukamy oparcia w tym świecie Co uważamy jest prawdziwym źródłem Naszej radości, naszego pokoju, naszej satysfakcji czy rzeczywiście jest to Chrystus ponad wszystko? Czy wierzymy, że jeśli mamy Jezusa, to On wystarczy? Choćbyśmy nie mieli co jeść, choćbyśmy nie mieli gdzie mieszkać, choćbyśmy byli w pogardzie u wszystkich. Paweł wielokrotnie tego właśnie doświadczył i twierdzi, że nauczył się zadowolenia, więc to jest możliwe. On nie był innym człowiekiem niż my. Czasami może o nich tak myślimy, o Piotrze, o Pawle, o Janie, że to byli jacyś supermeni, ale to byli zwykli ludzie, tak takcy jak my. Z takimi samymi słabościami, z takimi samymi ułomnościami i brakami. Paweł mówi o sobie, że jest glinianym naczyniem. Nie widzi siebie jako kogoś, kto jest ponad człowieczeństwem. Wręcz przeciwnie. Mówi o swoich słabościach, o swoich niedostatkach, o swoich brakach. Więc, kochany bracie i siostro, nie patrz na siebie, mówiąc to niedościgniony wzór. Nie, ten Paweł mówi do mnie i do ciebie, tak jak ja naśladuję Chrystusa, tak ty naśladuj mnie, w tym co widzisz we mnie Chrystusowego. Więc nie możemy teraz ich odstawić na półkę świętych, a siebie, nie wiem, na półkę jakichś zwykłych chrześcijan, bo Biblia niczego takiego nie robi. My wszyscy jesteśmy święci w Chrystusie, powołani do tych zaszczytnych. Miejsce służby Chrystusowi i naśladowania Chrystusa i odzwierciedlania Jego charakteru w tym świecie. I to jest coś, czego musimy się uczyć. Z jednej strony w tym fragmencie Paweł przypisuje to Bożej łasce, Jego działaniu i wiemy, że to On jest Fundamentem i źródłem i siłą Wszelkiego dobra w nas Co nie oznacza, że my jesteśmy w tym bierni Co nie oznacza, że to się dzieje automatycznie Kiedy śpimy Czy kiedy siedzimy w zborze Czy kiedy cokolwiek byśmy nie wymyślili To jest ciężka szkoła Szkoła, która prowadzi do duchowej dojrzałości, której, ufam, wszyscy pragniemy. Nie chcemy być dziećmi, miotanymi naszymi uczuciami, czy właśnie jakimiś fantazjami, czy jakimiś wydumanymi wyobrażeniami, czy co gorsza, tym, co myśli i mówi i prezentuje i wciska nam ten świat, który nie zna Boga, który mówi, że musisz mieć to, musisz mieć tamto, bez tego to w ogóle nie da się żyć, że nasze życie zależy od tego, kim jesteśmy, co mamy i dokąd zmierzamy tutaj w swoich sukcesach. Kochani, jeśli łyknęliśmy tą truciznę filozofii tego świata o sukcesie i porażce, jesteśmy godni pożałowania, ponieważ świat ze swoją filozofią widzimy dokąd zmierza. W swoim szaleństwie dzisiaj zmierza do jakiegoś niewyobrażalnego kryzysu człowieczeństwa. Ten świat pogrąża się w coraz większym szaleństwie. Ludzie myślą, że mogą zmienić swą płeć. Ludzie myślą, że mogą bezkarnie zabijać nienarodzone dzieci. Ludzie myślą, że są panami własnego losu. I wielu z nich tragicznie rozbija się codziennie na skałach ludzkiej głupoty i ciemności. Patrzmy na tych wiernych naśladowców Jezusa, którzy często nie mieli łatwego życia, ale mieli życie, które chcielibyśmy mieć. Mieli życie, którego ufam, pragniemy doświadczać i którego nie znajdziemy na drodze łatwizny, nie znajdziemy na drodze jakichś prostych, krótkich, szybkich rozwiązań. Ale jest to droga codziennego poddania się pod jarzmo Chrystusa. Codziennego przyjęcia tego, co On w swej opatrzności dla nas zrządza i bycie wdzięcznym za to, co mamy. I dobre posługiwanie tym, co mamy. I radowanie się z tego, co mamy, gdzie dzisiaj jesteśmy. A nade wszystko radowanie się z Jego najcenniejszego daru zbawienia. Jeśli stracimy tę radość z naszego zbawienia, z tego, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia, że czeka nas wieczność w Królestwie Boga. Jeśli to zgubimy, jeśli to utracimy, jeśli to nam zblednie, jeśli to nam spowszednieje, jesteśmy pożałowania godni. I nic dziwnego, że nic i nikt nas w tym świecie nie zadowoli. Zachowaj nas, Boże. I oby te nasze rozważania, tego kończącego fragmentu listu do Filipian pomogły nam, kochani, poddać się naszemu Panu w Jego dziele kształtowania nas, abyśmy mogli zawsze się radować we wszystkim, bez względu na okoliczności, znajdować satysfakcję w naszym Panu i Sławicielu. Powstańmy do modlitwy. Kochany Panie, jak bardzo każdego dnia potrzebujemy Twojego światła na naszych drogach. Żyjemy i tutaj w stanie wojny, chociaż może nam się wydawać, że to czas pokoju, ale Twoje Słowo mówi nam, że jesteśmy na wojnie. Nie z ciałem, nie z krwią, ale na wojnie z kłamstwem, na wojnie z tym, który nienawidzi naszych dusz i wszelkimi sposobami próbuje nas okłamać, próbuje nas zwieść, próbuje nas odwieść od tej prostoty życia w Chrystusie, od szczerej miłości do tego, który nas umiłował i samego siebie wydał za nas. Kochany Panie, modlę się o nas wszystkich, abyśmy nie dali się oszukać, abyśmy nie dali się zwieść, abyśmy nie zmarnowali naszego życia na tej ziemi. Żyjąc jak ten świat, coraz to nowe pomysły, coraz to nowe rzeczy, które mają zaspokoić, a coraz więcej samobójstw, coraz więcej eutanazji, coraz więcej ludzi, którzy nie chcą dłużej żyć niszczą własne życie, niszczą życie innych w swych fantazjach, w swych porządliwościach, w swym zaślepieniu, w swej pysze, w egoizmie zatracają swoje życie, cenne życie, które dałeś nam. Panie, zachowaj nas od tej drogi zagłady, prowadź nas drogą życia, prosimy, pomóż nam poddawać się Tobie pod Twoją mocną rękę, abyś kształtował i naszą wiarę w ogniu doświadczeń, abyś uczył nas satysfakcji i radości w Tobie, we wszystkich okolicznościach. Daj, żeby nasze oczy nie były ślepe, ale żebyśmy widzieli Ciebie wywyższonego ponad wszystko, Pana Panów, Króla Królów, Wiecznego Władcę, który nadchodzi, którego Królestwo nadchodzi. Oby to było nasze codzienne oglądanie w duchu, codzienna radość, codzienne, codzienna pociecha w pośród tych doczesnych utrapień. Prosimy, pomóż nam Panie stać mocno na Twojej skale. Działaj w naszych sercach, przemawiaj do nas dalej. Daj nam rozmyślać i rozumieć, co do nas mówisz i być błogosławionymi wykonawcami Twojej woli. Amen. Zachęcam jeszcze bracia siostry do modlitwy. Panie Jezu, chociaż nie widzimy Ciebie naszymi oczyma, możemy widzieć Ciebie oczyma wiary i wierzymy, że jesteś pośród nas bo jesteśmy zgromadzeni w Twoim imieniu. Panie Jezu, czasami dajesz nam doświadczać siebie i to dotyka nam, to zmienia nasze życie i potrzebujemy cały czas tego właśnie, tego dotknięcia, które zmienia nas, zmienia nasze życie, nasze, daje nam siły, daje wiarę. Daje nadzieję, daje miłość. Dzięki, że przemawiasz i obyśmy słyszeli Twój głos i podążali za nim. To wydzieli. Amen. Amen. Amen. Tak, oczywiście, dziękuję. Przypominasz nam o takich prostych, muszę powiedzieć, początkowych rzeczach. Co się to nie przykrzył, bo to, to jest dla nas byśmy nie na prawo nie na lewo, byśmy też nie narzekali w naszym życiu na to, co się o sytuację. No, średnią sytuacje, ciekawe rzeczy. Byliśmy możemy wpadać w takie myślenie, ale dziś przypomina nam o tym, na właściwym jest że dopiero byśmy by nie robili, a byśmy Radość czy mamy więcej czy mniej i żebyśmy mieli w Tobie radość. A nie w tych rzeczach, żebyśmy się tego uczyli, żebyśmy zawsze byli tego świadomi. są takie proste, podstawowe rzeczy, które mogą się sami spowodować, że się możemy gdzieś pogubić, gdzieś pokiereszować. I za to Ci ojciec dziękujemy, że możemy się razem spotykać i przypominasz nam, nam o tym i pobudzasz nasze serca, żebyśmy. Korygowali też tak. nasze myślenie Dalej, jeśli on nam drogą, to, to dla nas też w słowie, ale lekarze do nas Amen. Amen. w życiu. Panie jest podziękiem, a na przykład, który podążałem do odpowiedzi. To tak tak tylko wkład w, parę, w parę. Panie, Panie, ta pieśń ponownie głosi nam tę wieść, że możemy znaleźć błogość w Tobie. Nawet kiedy wokół jest burza i szkwał, jesteśmy w okolicznościach, które mogą napawać lękiem, mogą napawać niezadowoleniem. To jednak jeśli patrzymy poprzez te rzeczy, na te niezmienne duchowe prawdy, patrzymy na Ciebie, patrzymy na Twoje Królestwo, patrzymy oczyma wiary, na Twoje dzieło, to możemy powiedzieć prawdziwie, że mamy błogość w Tobie, bo nasz dział jest niewzruszony, bo Królestwo, którego oczekujemy, jest niewzruszone, niezwiędłe, gdyż Twoje dzieło zbawienia jest doskonałe. I Ty sam, Panie, i to, co uczyniłeś, i to, kim jesteś, i to wszystko, co obiecujesz, zasadza się na Twoim Słowie, na Twojej prawdzie niezmiennej, na Twoich niezawodnych obietnicach. Prosimy, byś umacniał naszą wiarę, byś pomógł nam mieć ten duchowy wzrok, którym Oglądamy Ciebie. Panie, kiedy łamiemy ten chleb i błogosławimy ten kielich, to też potrzebujemy tego duchowego wzroku, aby widzieć więcej niż tylko to, co tutaj się dzieje teraz. Potrzebujemy tego duchowego światła, w którym oglądamy Ciebie, który oddałeś życie za nas, który cierpiałeś na krzyżu Golgoty, Płacąc nasz dług, którego my byśmy nigdy nie spłacili. Daj, Panie, byśmy i teraz, i za każdym razem, kiedy przystępujemy do Twojego stołu, aby wspominać to, co uczyniłeś, czynili to ku naszemu zbudowaniu, ku naszemu błogosławieństwu i ku Twojemu wywyższeniu, aby nikt z nas bezmyślnie z przyzwyczajenia, z tradycji, z poczucia obowiązku, z jakichkolwiek innych niegodnych przyczyn jadł z tego chleba i pił z tego kielicha ku własnej zgubie. Daj, Panie, byśmy prawdziwie mogli Ciebie uczcić i teraz, kiedy będziemy jedli z tego chleba i pili z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, zwiastując to wielkie zbawienie, które tam na krzyżu Golgoty się dokonało, zwiastując Twe zwycięstwo nad mocami ciemności, zwiastując życie, które płynie dla każdego, kto uchwyci się Ciebie i tego, co uczyniłeś dla nas, umierając za nasze grzechy. Proszę o każdą osobę na tym miejscu, abyś mówił do naszych serc i pociągał ku Tobie i dał łaskę położenia w Tobie całej naszej ufności bezgranicznie wybacz nam Panie nasze grzechy wszelkie nasze przewinienia wszelkie uchybienia czymkolwiek zasmuciliśmy, obraziliśmy Ciebie wybacz nam, oczyść nas od wszelkiej nieprawości daj nam dział z Tobą w Twojej świętości w Twojej sprawiedliwości niechaj Tobie płynie cześć i chwała Amen, Amen. Amen. Panie Jezu dziękując Tobie za dar Twojej osoby, za ten skarb, który stał się dla nas skarbem. Chcę wyrazić z jednej strony wdzięczność, z drugiej strony pragnienie o więcej Ciebie w moim życiu, o więcej Ciebie w życiu moich braci, sióstr. Niech będzie w nas pełnia Ducha Świętego, która jest motorem do działania, które, która przynosi dobre owoce. Chcemy dobrych owoców ku Twojej chwale, ku budowaniu, rozkrzewianiu tego Królestwa. Amen. Amen. Amen. Kochani bracia i siostry, tak jak zawsze zapraszamy tutaj do przodu, do tego stołu, żeby jest tego chleba, pić z tego kielicha. Wszyscy, którzy narodzili się na nowo, oddali swoje życie Jezusowi jako Panu. I też dali tego wyraz, publicznie wyznając Jezusa swym Panem podczas chrztu wodnego. Te wszystkie osoby zapraszamy do tego stołu. Jeśli wciąż jeszcze nie oddałeś swego życia Jezusowi, jeśli wciąż jesteś w miejscu, w którym wierzysz w Boga, ale twoja wiara nie przekłada się na twoje codzienne naśladowanie Jezusa, i poddanie się Jezusowi jako Panu. Zachęcamy Cię do tego, żebyś teraz, kiedy tutaj będą podchodzili ludzie do tego stołu, żebyś się modlił, żebyś prosił Boga o to, żeby zmienił Twoje serce, zmienił Twoje życie, żeby zapanował w Tobie, żeby dał Ci nowe życie, żebyś Go poznał prawdziwie, nie tylko z opowieści, nie tylko z historii, ale. Prawdziwie byś go spotkał w swoim życiu, żeby cię zbawił, żeby cię uratował. Słowo Boże mówi, że kto jest tego chleba i pije z tego kielicha niegodnie, nie rozróżniając ciała i krwi pańskiej, nie mając udziału w jego ciele i krwi, własny sąd jej pije. Dlatego odradzamy każdemu, kto nie jest pewien w swojej relacji z Jezusem czy też wie, że nie jest we właściwej relacji, odradzamy uczestnictwo w tym chlebie i w tym kielichu, ponieważ to nie przysporzy Ci błogosławieństwa, ale przyniesie Ci sąd Boży. Więc tylko te osoby, które są w tej prawdziwej relacji z Jezusem, trwają w bliskości z Jezusem, którzy wyznali swoje grzechy, którzy są pojednani z innymi ludźmi, o ile to od nich zależy, którzy trwają w społeczności z Jezusem. Te osoby są zaproszone, by jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Pozostałe osoby proszę, aby pozostały na swoich miejscach, modląc się, szukając Bożego działania, Bożej łaski. Za chwilkę będziemy mieli tam Agapę w drugim pomieszczeniu, także wszystkich zapraszamy. Agapa to znaczy wspólny obiad, jakby ktoś nie wiedział. Kto z nas coś przyniósł, przygotował to wszystko, wystawimy tam na stoły i będziemy sobie jeszcze mogli posiedzieć, porozmawiać, coś razem zjeść. I mam prośbę, żeby jak ktoś już skończy, żeby zaniósł do kuchni swój talerzyk i go zmył po sobie i swój kubeczek, żeby tam się nie zgromadziło później na koniec mnóstwo tego. Nie przygotowaliśmy znowu tej listy obsługi, musimy tego pilnować, więc niech każdy po sobie tam ogarnie. Jak coś tam zobaczycie, że leży w zlewie, to też zmyjcie i, i odstawcie, także to, co tam na końcu już zostanie, to włożymy do zmywarki i to się zmyje, ale żeby na bieżąco każdy po sobie sprzątnął. Mam też taką informację dotyczącą końcówki maja, może wcześniej jeszcze najpierw ci bracia, którzy jadą na post braterski w maju, to będzie 16 maja, jeśli dobrze pamiętam, już sprawdzam, żeby ci bracia, którzy chcą jechać na post do Hajnówki, to żeby dali znać tam braciom w Hajnówce. Oni tam potrzebują przygotować miejsca i inne sprawy i prosili o to, żeby ich poinformować wcześniej. Więc gdyby ktoś się wybierał z Was, dajcie mi znać, podam maila, gdzie należy napisać jak najszybciej, żeby tych braci tam poinformować, że ktoś chce tam się wybrać. A pod koniec maja, to znaczy od 20... 1 do 27, to jest od wtorku do poniedziałku, będą tutaj u nas gościli bracia i siostry z Indii, ci, którzy prowadzą ten sierociniec. Małżeństwo i siostra, żona tego brata, który zmarł niedawno, który wcześniej prowadził. Także oni przyjadą na tydzień czasu do nas od 21 do 27 maja. Będą mieszkali u nas w domu. Ale gdyby ktoś z Was chciałby ich w tym czasie zaprosić do siebie na obiad, czy na kolację, to dajcie znać. Wtedy ja przyjadę z nimi, potłumaczę i zjem, co przygotujecie. Nie wszystko, ale to, co tam będzie smacznego i będę w stanie. Także możecie mieć udział w goszczeniu ich. Po to to mówię, że... Jeżeli chcielibyście, żeby Was odwiedzili, moglibyście wtedy, tutaj oczywiście oni będą w zborze też się dzielić w niedzielę 26, opowiadać o tej pracy, którą tam robią, o sytuacji w Indiach, będziecie mogli zadać im pytanie, myślę, że wtedy też zrobimy agapę w tą niedzielę, żeby z nimi tutaj pobyć, ale mówię, gdyby ktoś z Was chciał w ciągu tygodnia ich do siebie zaprosić, to, to jak najbardziej jest taka możliwość i, i myślę, że oni się ucieszą, jeśli będą mieli okazję tak osobiście poznać niektórych z was, posłuchać, poopowiadać. Także to jest taka przyszła kwestia za miesiąc dopiero, ale już zapowiadam. I jeszcze tutaj jak zwykle mamy pozdrowienia od braci i sióstr ze Staszowa, więc przekazuję pozdrowienia. Może ktoś z was ma jeszcze jakieś pozdrowienia czy ogłoszenia od Asi i Piotra ze Słupska. Do rodziców, nie, do rodziców Dziękujemy. Jakieś jeszcze macie, bracia, siostry? Ogłoszenia, informacje braterskie. Tak, żeśmy ustalili już na, na tą sobotę, najbliższą, na godzinę piętnastą. Wszyscy bracia są zaproszeni na godzinę piętnastą w sobotę tutaj. Dzięki, Sławek. ze Świnoujścia. Ze Świnoujścia. Dziękujemy bardzo. To Kościół Baptystów w Świnoujściu. Dziękujemy bardzo. I ja też przekazuję od braci z Wodzisławia Śląskiego. Też pozdrawiali nas tutaj serdecznie. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, informacji, jeszcze jest. Na pewno Dziękuję bardzo, dziękujemy Zapraszam wszystkich na Agapę, gdzie dalej będziemy kontynuowali 12 maja jest konferencja Uczeń Jezusa w Skierniewicach Ale tam już nie ma miejsc, chyba że jakieś takie poznajomości jeszcze Ktoś bardzo chciał a 19 maja jest konferencja w Toruniu. Dobrze mówię? Nie, to jest źle mówię. 11 maja jest w Skierniewicach, a 18 maja konferencja Razem dla Ewangelii w Toruniu. Temat będzie Zdrowy Kościół. Tematy bardzo ważne, takie naprawdę istotne dotyczące dyscypliny w Kościele, dotyczące istoty Wieczerzy Pańskiej przywództwa, autorytetów w Kościele, ważkie tematy, także gdyby, ja będę jechał tam na pewno, gdyby ktoś chciał się wybrać, to jeszcze z tego co wiem są jakieś miejsca, więc można się na tą konferencję jeszcze zapisać w Toruniu. To chyba tyle ogłoszeń, zapraszam na Agapę i pamiętajmy, żeby po sobie ogarniać.